To są informacje polskiego Radia 24. Mimo braku ustawy o kryptoaktywach, rząd chce chronić obywateli. Zapowiada minister sprawiedliwości. Trwa śledztwo w sprawie cyfrowej giełdy zonda krypto. Albo partia, albo inicjatywa Mateusza Morawieckiego. Prezes pisu stawia ultimatum, ultimatum członkom nowego stowarzyszenia. Teheran ma zawiesić swój program nuklearny na czas nieokreślony, twierdzi Donald Trump. Iran nie potwierdza tych doniesień. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Kolejne działania wobec oszustów na rynku kryptowalut zapowiada Minister Sprawiedliwości. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie zonda krypto. Dotyczy ono oszustw i prania brudnych pieniędzy. Poszkodowani mieli stracić co najmniej 350 milionów złotych. Jak mówi Waldemar Żurek, Polska nie ma narzędzi do walki z oszustami na rynku kryptoaktywów. Jednym z nich miała być ustawa zawetowana przez Karola Nawrockiego. Dziś w Sejmie nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Rząd chce chronić środki obywateli, mówi Waldemar Żurek. Chce chronić ich możliwość inwestowania, ale jednocześnie, jak mamy dobre narzędzie, które chcemy wprowadzić jako prawo, prezydent blokuje tą ustawę i ma także popleczników, którzy głosują za tym, żeby nie odrzucać weta prezydenta. To sytuacja potwornie niebezpieczna. Będziemy ścigać tych, którzy chcą żerować na polskich obywatelach. Jakie wyjście z tej sytuacji ma rząd? Sprawę komentowali autorzy podcastu Strefa Wpływów. Przyjęcie ustawy może wymagać kompromisowych rozwiązań, mówi Jacek Czarnecki z programu Pierwszego Polskiego Radia. Takie rozpychanie się, że rząd ma uzgadniać jakieś projekty z prezydentem. Ja nie uważam, że to jest dobre i że to jest zgodne z prawem, ale być może trzeba będzie w pewnym momencie pójść na jakieś ustępstwa i spróbować to z prezydentem uzgodnić. I jeśli taka ustawa ma być przyjęta, przypomnijmy, że ta ustawa jest wymagana przez prawo unijne. Rząd po raz Trzeci pochyli się nad ustawowym rozwiązaniem kwestii rynku kryptowalut, zapowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski. Albo członkostwo w pis albo w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Prezes partii Jarosław Kaczyński stawia ultimatum. Członkowie stowarzyszenia podkreślają, że planów nie zamierzają zmieniać. Chcą być i w partii, i w stowarzyszeniu. Prezes partii Jarosław Kaczyński był bardzo stanowczy. Mówił, że nie ma jego zgody na działanie stowarzyszenia w takiej formule, w jakiej zapowiedział to Mateusz Morawiecki. Dlatego członkowie PiSu muszą zdecydować, czy chcą być w partii, czy w stowarzyszeniu. Trzeba wybrać. Trzeba wybrać. i Jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. Premier Donald Tusk powiedział, że adekwatna byłaby nazwa Rozwój, a nie Rozwój+. Plus. Podkreślił, że nie wie, czy bardziej jest to żenujące, czy śmieszne. Szczerze powiedziawszy, ja nie mam ochoty analizować czy to jest tylko ustawka z Kaczyńskim, żeby tak namieszać, czy to jest realny konflikt. Na pewno Jarosław Kaczyński, to było tak, że widać dzisiaj na sali, kompletnie stracił już kontrolę nad tym, co się dzieje. Członkowie stowarzyszenia Ultimatum Prezesa się nie przestraszyli, i z planów nie rezygnują i jak usłyszałam zamierzają do swojej wizji Jarosława Kaczyńskiego przekonać. Sylwia Białek, Polskie Radio. Iran zgodził się przekazać USA wzbogacony uran zakopany po ubiegłorocznych nalotach na irańskie obiekty jądrowe. Taką informację przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zapowiedział też, że Teheran zawiesi swój program nuklearny na czas nieokreślony. Donald Trump powiedział agencji Reuters, że Amerykanie wydobędą wspólnie z Irańczykami nuklearny pył, który następnie trafi do Stanów Zjednoczonych. Wejdziemy razem z Iranem w spokojnym tempie. Zejdziemy tam i zaczniemy wydobywać przy użyciu ciężkiego sprzętu, stwierdził. Tak zwany nuklearny pył to określenie używane przez Trumpa na wzbogacony uran, który według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pozostał głęboko pod ziemią po czerwcowych uderzeniach na trzy kluczowe irańskie instalacje jądrowe. Agencji Bloomberg Trump przekazał, że Iran zgodził się na zawieszenie programu nuklearnego na czas nieokreślony, a porozumienie kończące wojnę jest w większości gotowe. Strona irańska nie potwierdziła dotychczas tych twierdzeń. Agencja Sociated Press przypomina, że poprzednie deklaracje Trumpa dotyczące irańskich zobowiązań nuklearnych okazywały się nieścisłe albo nie dochodziły do skutku. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy ostrzega przed rosnącą aktywnością militarną na Białorusi i możliwością wtargnięcia tego kraju do wojny po stronie Rosji. Według Wołodymyra Zełenskiego działania przy granicy mogą mieć bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa regionu, także Polski. Rosjanie próbują się przegrupować, by uzupełnić braki kadrowe i to właśnie w tym kontekście Kijów obserwuje wzrost aktywności wojskowej na Białorusi. Prezydent Ukrainy polecił ostrzec białoruskie, białoruskie władze o gotowości Ukrainy do obrony swojego terytorium. Na koniec Bydgoszcz. Będzie mniej lotów do Frankfurtu. Lufthansa ogranicza rejsy. Przewoźnik zlikwidował spółkę córkę Sur Cityline. Powodem jest sytuacja na rynku paliwa lotniczego, mówi rzeczniczka bydgoskiego lotniska Waleria Romanczuk.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 Jutro popada na Lubelszczyźnie. Na termometrach będzie 14 stopni na północy, około 16 w centrum, do 18 na południu i 20 miejscami na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, od 7 do 10 stopni. Klimat. Dobra jakość powietrza prawie w całym kraju, jedynie w Łomży i Jeleni Górze jest umiarkowana, a w Trzebnicy dostateczna. Ponad 15% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych. Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24. Weekend kulturalny. Moja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, proszę wyłączyć telefony. Na dzisiejszy weekend kulturalny przewidujemy rozmowę na temat spektaklu, który w Teatrze Kwadrat w Warszawie po premierze znaleźli czas dla nas twórca, reżyser spektaklu, pan Michał Staszczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I odtwórca jednej z pięciu ról, taka społeczność, proszę Państwa, za chwilę Państwu opowiemy, Karol Kosakowski, dobry wieczór, doradca biznesowy. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Proszę panów, każdy twój telefon to jest y, miłość, plaga, zagrożenie. Tak y, przewrotnie, czy chcieli panowie zwrócić naszą uwagę na fakt, że komórka, telefon, smartfon, jak kto woli, jednak zajmuje coraz bardziej priorytetowe miejsca w naszym życiu. Wyklucza po kolei wszystkie nasze niemalże aktywności. Mhm. Mm no nikogo nie chcemy pouczać, bo to jest chyba najgorsza rzecz, jaką mm -hmm. można zrobić w teatrze, to kogoś pouczać. Ale można pokazać mu lusterko, a w tym wypadku to jest to, to, to czarne lusterko ekranu. Każdy z nas może tam być. Ech każdy z nas tam jest. Tak, to, znaczy, to Nam prawda. się wydaje, ale my wszyscy jesteśmy chorzy na tą piekielnie zakaźną chorobę, jaką jest uzależnienie od y, telefonu komórkowego. Bez mhm. względu na to, czy rozmawiamy, czy piszemy smsy, czy śledzimy doniesienia polityczne, czy, czy kulturalne chociażby. Czy, czy prognozę pogody. Czy prognozę pogody. Najczęściej coś jest tak, że wchodzimy na prognozę pogody, a kończymy w, w sytuacji w Peru na przykład. Na przykład. No? Bo to tak jest, po godzinie i nie wiemy, gdzie byliśmy przez te godziny. I tłumaczymy sobie, że to taki Rozwijające. Tak, tak. To sobie tłumaczymy. Natomiast co do spektaklu, no, Jarek Sokół, autor tej sztuki, zaproponował taki temat, bo długo żeśmy rozmawiali i rzeczywiście napisał dla nas tę sztukę. I mnie ona za, po pierwszej lekturze poraziła. Chociaż mówimy o teatrze komediowym stricte, prawda? I tekście komediowym. Ponieważ, no tak jak powiedziałem, ja byłem poruszony tematyką, sposobem przeprowadzenia tego dramatu, no i zakończeniem, aczkolwiek o zakończeniu nie możemy mówić, nie bo powiemy, byśmy, proszę jak się Państwa, mówi, proszę... spoilerowali. Tak. Temat jest aktualny i będzie aktualny, więc tak jak powiedziałem, możemy tylko to gogolowskie lusterko pokazać widzowi i powiedzieć, z czego się śmiejecie, no sami mhm. z siebie, trochę. Tak ale to wielką sztuką jest umieć śmiać się z samego siebie i nabrać do tego dystansu. Miło też, jeśli ktoś w dobrej formie nam to pokaże. Tym bardziej się cieszymy, że póki co odbiór <głos> jest dobry, żeby nie powiedzieć bardzo dobry, ale to już chyba nie nam o tym mhm. No ja byłam na widowni to rzeczywiście ze zrozumieniem, aplauzy we właściwych miejscach, co jest istotne. No i nie zagrał sygnał żadnej komórki przez to dwa prawda. To dwa prawda. Odsłany. Też jestem zdziwiony, bo śledzę z widowni teraz. No to, właśnie. Od paru, od paru razy. Że no może, może dlatego, że tak dużo jest intensywnych sygnałów ze sceny, więc, <laughs> więc jednak te, te telefony sądzę. się boją i, i nie chcą dzwonić. Ale były wyłączone. To zapytam, jakie to było zadanie aktorskie? Jest bardzo wdzięczne, dlatego, że postać nie tylko ma ściśle określony cel, ale też Michał prowadził nas w bardzo jasny sposób Wiedział, czego oczekuje od postaci i bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język, który pozwolił nam na to, żeby do tego wspólnego celu dążyć na spokojnie, z jasną głową i mam nadzieję, że to się skończyło właśnie sukcesem. Ja jako jednoosobowa publiczność dzisiaj, proszę państwa, udało się Teatr Kwadrat, każdy twój telefon ten weekend, a szczegóły na e, stronie internetowej teatru, bo spektakle są grane w ten weekend właściwie dwa razy dziennie. W sobotę dwa razy, sobotę. ale radziłbym się pośpieszyć, nie jest to żadna kokieteria z tego, co widziałem, nie ma już biletów. No wiem, no Może no są wiem. jakieś pojedyncze na niedzielę, czy tam piątek. wczoraj były trzy miejsca na niedzielę. A, no proszę, no, no, no, nie informacje z Już, tak, ręki. Więc, więc radziłbym się pośpieszyć. A tutaj w ogóle suplementu do tego, co powiedział Karol, tam jest o tyle trudność w tym przedstawieniu, no. że bohater jest zbiorowy. To no znaczy, właśnie, my pięć mamy. Pięć osób na scenie. Pięć osób na scenie, czasami nawet sześć. Tak. Plus. Jeszcze terapeuta, który mówi z głośnika, tak, z ofu. W związku z tym koledzy no, muszą nie tylko uważać na siebie nawzajem na scenie, gdzie tekst jest dosyć wartki, dialogi są dosyć soczyste i tak wartko napisane, ale jeszcze muszą współpracować z akustykiem, który uruchamia tego... Terapeutę wirtualnego, bo każda pomyłka kosztuje no, Ten, duży, duży klops, tak? To jest tak, to tak, tak. Urządzenie, tak. Póki co co nam się jeszcze się nie, to nie zdarzyło, ale na próbach nam się to zdarzało. Więc jeszcze tym większe szapobatu dla kolegów, nie to, żebyśmy się jakoś tu przerzucali komplementami, ale praca z tym zespołem sześciorga wariatu, bo i Ewa Zientek, i Artur Kujawa, i Patryk Pietrzak, Ola Radwan, Marcin Piętowski, chyba nikogo już nie pominąłem, tak? no i Karol, to są ludzie no maksymalnie musieli być też skupieni, ale chcieli tego, bo też mi się wydaje, że bardzo szybko żeśmy się porozumieli co do sposobu, co do stylu pracy i też wymagało to od nich ogromnego skupienia, ogromnie ciężkiej pracy. Przebywanie na scenie, nawet jeżeli się za dużo nie robi, przebywanie na scenie non stop przez dwie godziny. Wiem coś o tym, bo też mi się zdarza być po drugiej stronie. To, to jest y, ogromny wyczyn i ja tu jestem dla nich na kolanku klęczę, państwo tego nie widzą, ale właśnie klęczę na i myślę sobie, że wykonali kawał fantastycznej roboty. Fantastyczna robota, bo spektakl jest też fantastycznie napisany. Jest bardzo dużo błyskotliwych takich odpowiedzi w tych dialogach, takie riposty, ale dużo też odniesień do współczesności, do życia każdego z nas, bo jak pan słusznie powiedział, każdy z nas tam się z pewnością odnajduje. Jeśli jest ktoś, kto obejrzy ten spektakl lub o nim przeczyta, ale Proszę Państwa, zapraszamy. Teatr Kwadrat, Oczywiście. spektakl, każdy Twój telefon. To yy, nie ma możliwości, żeby nie odnalazł tam no, czegoś ze swojego życia. No chyba na tym to powinno polegać, kurczę, że powinniśmy no, artyści się Artyści opisują utożsamiać. nam w jakiś sposób nasze życie. Powinniśmy się utożsamiać. Jarek napisał to w tak sprytny sposób, on to umieścił gdzieś powiedzmy wiesz, w jakichś górach Kanady, ale ktoś niedawno, kto <głos> widział ten spektakl, zwrócił mi uwagę, że, że równie dobrze byłoby to zrozumiałe i w Czechach, i w Finlandii. Pod każdą szerokością geograficzną. Pod każdą tak. szerokością, niestety, <głos> chyba. Niestety. Bo parę lat temu, będąc w Wietnamie, widziałem y, dwie kucharki, zajrzałem, bo lubię podglądać, y, może nie kucharki, ale lubię podglądać życie i zajrzałem do jakiejś Kuchni, gdzie siedziały dwie dziewczyny młode, takie co tu mają naczynia, tam w kuchni, i oglądają serial jakiś na, wietnamski serial na, na telefonie. Mm -hmm. I pomyślałem sobie, to jest to: to znaczy, jesteśmy wszyscy uzależnieni pod każdą szerokością geograficzną, wszyscy to mają w łapie. A kiedy z kolei w Kambodży facet podszedł i zapytał, a skąd jesteście? Ja mówię: Z Polski. On mówi Polska, o Błaszczykowski, Lewandowski. To, to jest jeszcze jedna chyba siła, czyli piłka nożna, która, <głos> która dotyczy też. Jest przez, naszym sportem jest naszym narodowym, sportem, nie wiadomo narodowym, dlaczego. Tak jest, no. Ale y, proszę panów, temat uniwersalny. Czy wiedział pan od razu, jakich aktorów chce pan zatrudnić do tego spektaklu? To był casting po warunkach, czy z wyobraźnią jak ta postać miałaby wyglądać i szukanie, szukanie, szukanie. Na szczęście zespół Teatru Kwadrat, z którym współpracuję już jakiś czas, jest na tyle e, nieduży, że jak się człowiek, że tak powiem, porozgląda, to Z góry to, pozycje. To od razu z góry upatrzone pozycje. Mało tego, e, Jarek Soku pisał też pod pewne osoby konkretnie. E, dlatego to, to, że tak powiem, rozmowa o obsadzie trwała może, nie wiem, trzy minuty. Wspaniale. I, i to to nie, rzadko nie się było zdarza. Żadnych, tak, tak. To nie było żadnych wątpliwości. I teraz z perspektywy czasu widzę, że no to... To był dobry strzał. Karolu, ile czasu trwało przygotowanie do tej roli? Uczyłeś się? Oczywiście. Tekstów? <grym> Oczywiście. Dalej się uczy. <grym> Dwa razy? Staram po... się już zamknąć ten etap od, tak. od paru dni przed premierą. E, zaczęliśmy w styczniu, tak na dobrą sprawę. Mhm. Pierwsze spotkanie mieliśmy w grudniu, jeszcze przed świętami, ale to było tylko zapoznanie z tekstem i ze sobą nawzajem. I tak, od stycznia prawie codziennie, w każdy dzień pracy, spotykaliśmy się po razie. To był naprawdę bardzo przyjemny czas. Teatr Kwadrat ma, ma też taki komfort pracy wynikający z dyskomfortu organizacji. To znaczy Teatr Kwadrat gra codziennie, więc spotykamy się głównie przed południem, co dało nam mnóstwo czasu właśnie na samodzielne opanowanie tekstu, na jakieś mm -hmm. refleksje wieczorem mm -hmm. nad tekstem, nad którym pracujemy na próbach porannych. Mam nadzieję, że czas wystarczający. Tak, oczywiście tego czasu zawsze jest za mało, bo wiadomo, że my sobie coś możemy wymyślić, że o, trzy miesiące prawie, to jest ho, ho, ho. A potem się okazuje, że tu nie możemy zrobić próby, bo ktoś wyjeżdża, bo oni, oni są bardzo, mówię oni, czyli aktorzy Teatru Kwadrat są bardzo zajęci, ponieważ grają dosyć regularnie w swojej macierzystej jednostce, a jednocześnie, że wystarczy, że jedna osoba, tak jak powiedziałem, tutaj oni są bez przerwy wszyscy na scenie, więc wystarczyło, że kogoś nie ma i ta próba już nie, nie, nie miała sensu, bo, bo, no, bo no, z przyczyn oczywistych. Tak, dobra, ja to było wyzwanie faktyczne. Tak, to żeby... było wyzwanie, wyzwanie, wyzwanie logistyczne też. Tym bardziej jestem pod wrażeniem ich takiego. Ogarnięcia się i dyscypliny, samodyscypliny, że ja nie miałem pustych prób zmarnowanych, bo kto, kogoś noga boli albo ktoś jest, nie, nie, to było cały czas. Yy... Współpraca zespołowa? Tak, bardzo. bardzo no to Bardzo, fajne. bardzo. bardzo. No to, to dzisiaj nie jest takie Rzadkość oczywiste, duża. tak, tak. Nie jest takie oczywiste. Dzisiaj się robi próby z, z ludźmi, że tak powiem, wirtualnymi, bo ktoś właśnie ma na zdjęcia, <śmiech> ktoś ma coś. To jest też naturalne taki zawód uprawiamy. Ta praca nigdy się nie kończy i nigdy nie zaczyna, bo cały czas człowiek jest w jakimś procesie tak. robiąc coś, już myśli co będzie robił dalej i albo te propozycje się zwalają wszystkie naraz, albo człowiek nie robi nic przez pół roku i się zastanawia, Ale że, kocha że... tę robotę. No, kocha tę robotę, tylko ta robota go trochę mniej kocha. No. To prawda, to prawda. Czy po tych pierwszych spektaklach, Karol, czujesz, że to jest to, o czym myślałeś, kiedy przygotowywałeś się do tej roli? Czy na razie jest tak, jak yy, reżyser sobie wymyślił, a ty spełniasz jego marzenie <głos> sceniczne? Mam nadzieję, że ta różnica przed premierą i po premierze nie jest taka widoczna dla widzów. Natomiast faktycznie w Nas Aktorach, mówiąc w swoim imieniu we mnie, pojawia się taki, taki switch w momencie, kiedy zapraszamy widownię. I polega on może nie na tym, że koncept postaci czy zadań do zrealizowania się zmienia, natomiast... Widownia dodaje mu dodatkowego światła, w którym pojawiają się nowe wyzwania, nowe kolory i ten rozbieg, który wydawałoby się, że kończy się na premierze, wydaje się jeszcze wydłużać. To znaczy ta praca wewnątrz mnie zdaje mi się właśnie nie kończyć tylko dopiero zaczynać, mimo że robię w zasadzie to, do czego przygotowywałem mm -hmm. się z, dotychczas przez trzy miesiące. Czyli premiera to dopiero preludium do jakby opracowywania Oj i tak. zmiany całego charakteru postaci. Znaczy, A ten feedback od publiczności coś sz daje? Szczęście jest też takie, że, <głos> że, że, że w teatrze, no, dopóki spektakl jest grany, to faktycznie też nie ma skończonej pracy. <głos> I każde kolejne przedstawienie jest y, szansą na, na jakieś nowe smaki. I nie mówię mm -hmm. tutaj nawet o pojedynczych scenach, tylko o jakimś takim poczuciu, z jakim wyjdziemy z teatru. A improb odbywa się czasami? Odbyło e... się dotychczas, czy nie ma takiego odbywało pojęcia? Się, odbywało się, zwłaszcza w momentach, kiedy ktoś z nas w sytuacji napiętej, wspólnie napiętej. Tak, no, to cały e... czas zespół na scenie. Zapomina tekstu, albo zapomina, że to jest drugi? jego kolej w ogóle. No właśnie. Bardzo, Ta cisza to ja. To, tak, tak, tak, tak. E, no tutaj... Wyczekiwanie tutaj myślę, że wyjątkowo możemy sobie podać rękę z panią Ewą Ziętek, bo stan naszego skupienia bardzo często pozwalał nam wszystkim zatrzymać się na chwilę, aż suflerka powiedziała, że to któraś z nas. Ale to cenne <śmiech> umieć się w XXI wieku zatrzymać i usłyszeć Prawda? ciszę. To jest w ogóle... Ja jestem też przekonany, że to, że to było spowodowane... To tak, spowodowane zawsze... tak to, to, to, Mniej więcej, to, to, to, tak? O to chodziło? To, to, to, to. Tak, tak, tak. No, na scenie czy na ekranie mamy jeszcze oczy, które mm -hmm. pytając wokoło y, Ale możemy Ale na scenie obserwować. te oczy są bardziej wnikliwe niż w filmie, bo tam można jednak poprawić co nieco. Tak, Nawet na montażu, prawda? To prawda. No, w radio już nie mamy tej możliwości, jeżeli... Jak live, to niestety Jasne. i na szczęście może nie. Chcę zapytać pana reżysera. Czy pan y, wtedy, kiedy podejmował się realizacji tego teatralnego projektu, to stawiał sobie jakiś cel, żeby ten spektakl miło był przyjęty, ale skłaniał do myślenia, Wie no pani, bo jakieś przesłanie tak, musi być, prawda? Znaczy, no to I coś chciał pan nam opowiedzieć, opowiadając to, tę historię. To przesłanie wynika z tekstu. E, pani, naj, wydaje mi się, że naj, naj, najgorzej, jak reżyser ma pomysły, tak mówią. I, i wtedy <grym> trzeba być Jest uciekać. bardziej kreatywny jest niż bardziej kreatywny zwykle. niż tak, niż to, co jest napisane. Tak. Mnie uczono tego, że no, siła jest w tekście, to znaczy w tym, co tam jest napisane, co z tego wynika. Wierność autorowi i tekstowi przede mm -hmm. wszystkim. Dzisiaj to jest... A zespół? Nieważny? Ale rzeczywiście, że ważny, no, ale <śmiech> <tekście>. zapytała pani o przesłanie, więc kiedy przeczytałem to, tak jak mówiłem, czułem się mocno poruszony i zawsze sobie stawiam takie, takie zadanie, żeby im nie przeszkadzać. Ja jestem też aktorem i wiem, co, co to, to znaczy, znaczy? być Nie po tej drugiej stronie. I wiem, co to znaczy, kiedy reżyser oczywiście w dobrej wierze chce za wszelką cenę pomóc aktorom, a oni sobie tego za bardzo nie życzą. I stawiałem na to, żebyśmy po prostu wiernie oddali to, o co chodziło autorowi. Wydaje mi się, że na tym to polega. Dzisiaj możemy oglądać Wokulskiego na Srebrnym Koniu, czy tam jakieś różne inne rzeczy. I to wszystko jest wspaniale, od tego jest teatr. No ja się na to nie załapuję, że tak powiem, no, bo ja nie, nie chcę opowiadać o sobie czy swojej babci. Tylko chcę opowiadać teraz, tu i teraz co o tym, mamy, co, tak. co mamy do załatwienia. To, tak. znaczy tego, to, to też mówię studentom zawsze, że no wychodzicie na scenę, bo musicie coś załatwić na tej scenie i na tym się skupcie. Mhm. Jeżeli wy załatwicie to, co macie do załatwienia, to i widz się na to załapie, mówiąc kolokwialnie. I ja to, myślę, że też to wyzwanie właśnie bycia wiernym tekstowi Wziąłeś nie bez odpowiedzialności ze względu na to, że autor regularnie pojawiał się na naszych próbach. To też. Mógł to sam zweryfikować, czy to jest to, o co mu chodziło. Czy aczkolwiek, no aczkolwiek proszę panu, to jest klucz. Kiedy rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy <śmiech> wcześniej z autorem. Ja się cały czas śmieję, że to jest właśnie nasz żyjący autor, bo często w teatrze już autorów nie ma. <śmiech> to już wtedy nie ma komentarza. E, tak. Nie, nie, nie, ale tu się akurat mówiliśmy od samego początku i Jarek był konsekwentny. Powiedział, masz, rób z tym, co chcesz. Przychodził bardziej chyba towarzysko i, i, i raczej nas wspierać. Nie, oczywiście, oczywiście. Wspierać. I, to nie były konsultacje. Także na premierze serce nie bolało autora. Nie, bo on to już widział kilka razy i za każdym razem kończyło się to. Ja byłem przygotowany na jakieś jego uwagi, mhm. ale właściwie żadnych nie, nie, nie miał i przychodził i bardzo się cieszył. Widząc, jak koledzy ten jego tekst ożywiają. No, musimy chwilkę tutaj powiedzieć, że oprócz tych śmiechów, tego żartu, tych błyskotliwych ripost, tej reakcji, jednak przesłanie jest bardzo smutne. To jest Homo sapiens XXI wieku. No, trochę lekkomyślny, frywolnie postępujący, jeśli chodzi o używanie. Powiem wprost, komórki mm -hmm. smartfona, mm -hmm. iPhona. Mm -hmm. Mogą Państwo sobie tam. Yy, w ogóle sztuczna, mówić, inteligencja, sztuczna inteligencja. To... to jest odpowiedzialność każda, prawda? W każdej sytuacji. I y, takie od śmieszności, czyli od ogółu do szczegółu, w szczegółach jest bardzo pouczająca wypowiedź artystyczna. No chyba... No, tak bardzo skłaniająca wydaje. do przemyślenia, refleksji. No i świetnie. No jeżeli, i... jeżeli z teatru komediowego wychodzimy nie tylko, że tak powiem, uchahani, uchaha, jak to było wesoło, no bo się tak. pan przewrócił, tylko z jakąś refleksją, no to to jest, wydaje On mi się... z jakiegoś powodu się przywrócił, coś że to jest, się wydarzyło. Że to jest y, sukces tego teatru, że y, oprócz tego, że bawimy i zabieramy widzów na te dwie godziny w jakąś podróż, to jeszcze coś w nich zostaje. Oby zostało jak najdłużej. To, jak Ta najdłużej, podróż w głąb siebie i analiza i, pewnych sytuacji. I, i taki mieliśmy zamiar. Wydaje mi się, że też Teatr Kwadrat skręca w takim kierunku, żeby nie tylko właśnie być dostawcą dobrze rozumianym Rozrywki, lekko, łatwo i, lekko łatwo i przyjemnie, ale też, żeby tego widza sobie, mówiąc wprost, wychowywać, żeby mu też pokazywać. tak do, pewnego, jakim, do rodzaju. pewnego rodzaju tej takiej lepszej gatunkowo mm -hmm. roz, rozrywki. Mm -hmm. rozrywki. I wydaje mi się, że, że, że, że nasz spektakl gdzieś się w to wpisuje. My jeszcze się uczymy tego spektaklu, mówiąc już zupełnie wprost, bo uczymy się reakcji widzów, aktorzy się uczą reakcji widzów. My na próbę Możemy tylko założyć pewne rzeczy. O, to jest śmieszne, tu jest pauza, tu będzie taka reakcja. Ale te nasze założenia nie zawsze idą w parze z tym, co potem y, Aha, przychodzi. Przychodzi 400 czytuję. osób. Mało tego, w piątek przyjdzie takie 400 osób, a w sobotę przyjdzie inne 400 osób. Komedia to Albo jest, w sobotę o 16 przyjdzie jedna, tak. Albo, A o niedzielę, 19 jak to ja powiadam, przychodzi dzień, widz tak. rosołowy, pachnący niedzielnym rosołem. I też zupełnie, zupełnie inaczej reaguje. Tak. Z, no, mówiąc tak, tak, zupełnie tak, serio. Tak. I oni się muszą tego spektaklu nauczyć uczyć. Wydaje mi się, że się go nauczymy gdzieś dopiero po jakimś ósmym, dziesiątym spektaklu, że będziemy mogli jako tako założyć, którą stronę to idzie, więc ja jestem bardzo ciekaw tych najbliższych spektakli. Nie, nie, nie od razu mówię, Karol, nie będę przychodził na wszystkie. Nie bój się. <grym, <grym, ale. A, ale a, to jest bardzo obciążające, a jeszcze, kiedy reżyser jest skąd? na scenie. Nie, nie, nie. Na widowni, Może po jakimś dłuższym czasie, po dłuższym czasie nieobecności reżysera, kiedy spektakl żyje tak zwanym swoim życiem. Może się pojawić taki stres przed zderzeniem z weryfikatorem wersji ostatecznej. Myślę, że tutaj na tyle mamy wspólne pojęcie na temat tego, co jest najważniejsze w tym przedstawieniu, że jeżeli dobrze się skupimy, to reżyser będzie zadowolony. Oczywiście, jeżeli nie popełnimy po drodze jakichś błędów, na które reżyseria nie ma wpływu. Mm -hmm. No, no tak. zdarzają się i takie, Zdarzało ale się. tak generalnie to i twórcy, i y, aktorzy na wspólnym level występują. Tak, jak najbardziej. Wspólny cel, wspólny level. Jak najbardziej, no bo cel jest wspólny, więc tutaj nie, to nie jest to, tak jak powtórzę. Ja nie chcę nikogo obrażać, broń Boże, ale to ja, ja tutaj jestem człowiekiem świadczącym usługi dla ludności, a nie jakieś opowiadanie o swoim popękanej młodości na przykład, gdzie dzisiaj to się obserwuje. Tutaj wszystko ma się zgadzać. Oni, czyli aktorzy, muszą mieć też maksymalny komfort w tym dyskomforcie, jakim jest uprawianie tego zawodu. Umówmy się, tak. bo to nie jest normalne, jeżeli człowiek co wieczór wychodzi przed 400 osób i pokazuje swoje blizny, prawda? Więc to już musimy sobie to założenie wziąć pod uwagę. Więc muszą mieć absolutny komfort, muszą wiedzieć co mają robić i wydaje mi się, że też w miarę dobrej atmosferze trochę się pośmialiśmy przez te trzy miesiące. Proszę Państwa, zapraszamy. Proszę sprawdzić to, co powiedział Pan reżyser Michał Staszczak. Spektakl Każdy Twój Telefon, Warszawski Teatr Kwadrat. Karol Kosakowski w studio Weekendu Kulturalnego był z nami również. Panowie, jakie będzie najwłaściwsze zaproszenie na ten spektakl? Bardzo poproszę. Proszę sobie wyobrazić, że po premierze, po bankiecie premierowym wracałem do domu taksówką, którą prowadził mężczyzna oglądający w tym samym czasie serial w telefonie. I nie wiem jak miałbym go zaprosić, ale jeżeli miałbym wybrać kogo zaproszę, to zdecydowanie wszystkich tych, którzy łapią się na tym, że korzystają z telefonu w momencie, kiedy ryzykują jednak czyimś życiem. Proszę Państwa, każdy Twój telefon, spektakl o każdym z nas. Teatr, kwadrat, szczegóły na stronie internetowej, duża scena w Warszawie. Dziękuję Panom, dziękuję Państwu. Miłego wieczoru Państwu życzymy bez Towarzystwa Telefonów, raczej. Dziękujemy bardzo. Weekend kulturalny.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 po reklamie Autopromocja Jeśli jedyne, co państwo wiedzą o epoce lodowcowej to to, że patchworkową rodzinę potrafią stworzyć mamut, tygrys szablozębny, leniwiec i ludzkie dziecko, a wybitnym delikatesem jest sysunia, no to serdecznie zapraszam do słuchania studia wiedzy już w najbliższą niedzielę po 10:00. Przekonamy, że epoka lodowcowa jest niezwykle fascynująca. Karolina Rożej do usłyszenia. To, promocja. to są informacje Polskiego Radia 24. Zbliża się 21.30. Łukasz Pastor zapraszam. Coraz większym problemem na rynku lotniczym są ceny paliwa, co wiąże się z konfliktem na Bliskim Wschodzie i dostępnością surowca, przyznaje minister energii. Miłosz Motyka jednocześnie uspokaja, że w Polsce nie brakuje paliwa lotniczego, a zapasy wystarczą na kilka tygodni. Minister podkreśla, że sytuacja za granicą nie napawa optymizmem. Jeżeli chodzi o siatki połączeń, niektórych przewoźników one już są ograniczane. Już z niektórych destynacji, to jest fakt, to paliwo jest ograniczane. Więc tendencja jest w zakresie całej Europy dość niepokojąca. Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej poinformował wczoraj, że zapasy paliwa lotniczego w Europie wystarczą na około 6 tygodni, jeśli nie zostanie odblokowana cieśnina Ormus. 26-latek zastrzelony w ubiegły piątek w Bystrzycy Kłodzkiej brał udział w brutalnym poniżaniu młodego mężczyzny kilka miesięcy wcześniej, potwierdziła to prokuratura. Tym samym uznano za autentyczne nagranie, na którym widać kilka osób znęcających się nad człowiekiem. Do tego zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku, jednak dopiero po piątkowej strzelaninie film został ujawniony w sieci. W środę policja zatrzymała cztery osoby, trzech mężczyzn i kobietę, którzy brali udział we wrześniowym zdarzeniu, mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Trzem osobom, tym przesłuchiwanym w dniu wczorajszym, przedstawiono zarzuty pozbawienia wolności, naruszenia No W związku z tym wciągnięciem tego e, naszego poszydzonego do samochodu, e, osoba, która była przesłuchiwana dzisiaj, ma zarzut dodatkowo pobicia i spowodowania obrażeń ciała powyżej 7 dni. Przy czym tutaj też tu dodam, że te zarzuty, które miała ta osoba dzisiejsza, one e, są popełnione wspólnie w porozumieniu z tym mężczyzną, który zginął e, w piątek ostatni. Zatrzymani przyznali się do winy. To pierwsze takie miejsce w Europie. W Warszawie otwarto laboratorium kosmiczne Luna Park. Służy do testowania nóg lądownika marsjańskiego, który w przyszłości dostarczy na powierzchnię Marsa łazik Rosalind Franklin. To właśnie w Luna Parku odtwarza się jeden z najbardziej krytycznych etapów każdej misji planetarnej, czyli lądowanie. Test trwa kilka sekund i wygląda spektakularnie, a jego przygotowanie jest długotrwałe i składa się z wielu etapów. Wyjaśnia Szymon Frankowski z firmy Senner Polska. Przygotowanie danego podłoża. Następnie musimy przygotować nogę, którą każdorazowo trzeba swojako uzbroić w te materiały kruszące, które po każdym jednym teście oczywiście ulegają zużyciu. Zadajemy odpowiedni kąt wieży. Co daje nam odpowiednią prędkość, i wtedy możemy dokonać tego, na co wszyscy czekają: czyli pociągnięcia za sznur, który zwalnia mechanizm i noga uderza w cel. Start misji EXOMARS jest planowany na 2028 rok, a dotarcie na Marsa dwa lata później. Wieczór w Polskim Radiu 24. Minęła 21.32 i 40 sekund. Stan dnia. Paweł Wojewódka, a moimi państwa gościem jest redaktor Bogusław Chrabota, publicysta, Dziennik Rzeczpospolita i wydarzenia 24. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Jestem również komentatorem Polskiego Labia 24, co jest dla mnie wyjątkowo honorową funkcją. Bardzo się cieszę. Bardzo panu dziękuję, że pan to podkreślił. Rzeczywiście jesteśmy bardzo z tego dumni. Panie redaktorze, wobec tego zacznijmy od rzeczy, która jeszcze pół roku temu wydawała się wręcz niemożliwa. Czy to co się dzieje teraz w Prawie Sprawiedliwości, pewna secesja Pana Morawieckiego i tworzenie stowarzyszenia, słabnąca pozycja Jarosława Kaczyńskiego, czy można było sobie to jeszcze pół roku temu wyobrazić? Nie tylko wyobrazić, ale ja ponad rok temu o tym pisałem, Pisałem właściwie o tym cały czas od momentu przegranych wyborów przez PiS w 2023 roku. Regularnie mm, mówiłem o tym, jako publicysta, że PiS prawdopodobnie w tym kształcie, jak i pamiętamy z danych, które prowadził PiS do sukcesów, nie dotrwa do wyborów w 2023 roku. Dlaczego? <śmiech> Dlatego przede wszystkim, że tak. Po pierwsze Jarosław Kaczyński jest starzającym się liderem, ma coraz mniej poweru, ma coraz mniej sił, coraz mniej autorytetu, co więcej, rośnie pokolenie młodych wilków którzy e, będą zainteresowani udaną sukcesją. Co więcej, i trzecia rzecz najważniejsza, Mateusz Borawiecki, wybitny polityk, człowiek, który był z e, półtora kadencji premierem, ma wielkie ambicje, żeby nie tylko wrócić na pozycję premiera, ale również część kontrolę nad prawicą i wyważyć sobie miejsce Sprawy no i Sprawiedliwości. Mamy taką sytuację, że nagle w trakcie układanki e, pana prezesa Kaczyńskiego Morawiecki ląduje na marginesie, prawda? Dlatego, że przegrywa z w frakcją w maślarzy, e, kandydatem oficjalnym, przynajmniej formalnym na premiera jest przemysł Czarny, a Morawiecki znajduje się na marginesie. Jeśli by popatrzeć na kompetencję merytoryczną, kwalifikację do rządzenia, e, zdolności umysłowej i tak dalej, i tak dalej. Morawieckiego i Czarnka, no to mamy do porównania tutaj e, e, słonia i, i myśl, prawda, bo e, tr trudno jest tych, tych ludzi w ogóle porównywać. No, Morawiecki ma za sobą cokolwiek byśmy o nim nie mówili. a ja odkładam na bok kwestie rozliczeń e, za RARS. E, odkładam kwestie <śmiech> procesualne, czyli prokuraturę i i są w, y, w związku z tymi aferami z jego czasu, ale patrzę głośno na pozycję, abstachuje od, od, od kłopotów, patrzę na pozycję, którą sobie wypracował Morawiecki. Jest ona wybitna. Porównując z który był tylko minister w rządzie, drugim rządzie Morawieckiego, na dodatek y, ma za sobą, no, nie całego pokolenia ludzi, który, dla których jako minister edukacji był raczej y, słabą postacią niż liderem, prawda? To on to jest się kojarzy z represjami, z pewnym kursem na prawo, a Morawiecki to jest rektor. I, I nagle ten człowiek jest odsuwany na margines, prawda? Bo te jest na No o, byłoby to absurdalne dzisiaj, tak myślę, gdyby Morawiecki przestał walczyć. Na pewno jest to, że ma bikin, ma dynamikę w sobie, ma chęć do, do walki i jeśli miałby być w PiSie, który nosowany jest na margines, gdy nie ma przyszłości jako potencjalny kandydat na premiera, to i obecność tej partii może być stąd ja mówię od ponad roku, prawie dwóch lat, mówię o tym, że Morawiecki będzie próbował po pierwsze zrobić prakty w PiSie, po wtóre zbudować siebie jako potencjalnego sukcesora jakiegoś a jeśli się to nie powiedzie wyjść z tej partii, żeby założyć nową pragmatyczną, bardziej zorientowaną na gospodarkę i i taką wrażliwość centrową partii niż dziś jest. Panie redaktorze, przejrzałem nazwiska osób, które stwierdziło, że do stowarzyszenia przystąpi. To jest około 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości. I tu trzeba przyznać jedną rzecz: że to są pokoleniowo w większości, no oprócz wicemarszałka, który też przystąpił, prawda, ale w większości pokoleniowo młodsi posłowie, ale też wykształceniowo i intelektualnie no tacy szczołówki Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że no wokół Jarosława Kaczyńskiego zostaje ten taki bardzo twardy, wieloletni zespół posłanek i posłów, którzy od zamierzchłych czasów są w pierwszej linii Jarosława tak zwany, Kaczyńskiego. Tak zwany zakon Prawa i Sprawiedliwości. No, częściowo, T. T. częściowo. T. T. T. Ale popatrzmy, dwóch naprawdę wybitnych ludzi z tego środowiska, intelektualnie ciekawych, profesor Gminiński oraz profesor Ryszard Tellecki są z Morawieckim, prawda? Oni wybierają ten kurs na IQ, żegdy, w przeciwieństwie do pozostałych, to oni tworzą pewien zaczyń intelektualny, który stworzył tą Morawiecką. Znaczy, dla mnie z perspektywy jedna rzecz to jest właśnie ten dobór ludzi. Selekcja tych, którzy wychodzą z podpora Sola, prezesa i idą w stronę z To są ciekawi ludzie. Z Janusz Cieszyński, to jest Worczek, to jest, Perlecki, to, jest to, to są ludzie, których ja identyfikuję z pewnym jednak potencjałem intelektualnym. A druga rzecz, po co to robi Morawiecki? Przecież nie po to, żeby dzisiaj wyjść z pisu. Nie, nie, absolutnie. Spotykając się z Kościuszkiem Kamyszem, Morawiecki nie chce pokazać, że jest jego sojusznik. Absolutnie. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi pokazać o to, że Morawiecki ma to, czego nie ma Jarosław Kaczyński ma zdolność koalicyjną. Bo popatrzcie państwo, gdyby Jarosław Kaczyński, którego formacja wygrała ostatnie wybory, miał zdolność koalicyjną, byłby dzisiaj w rządzie. Rząd, PiS by rządził Polską. Niestety Jarosław Kaczyński jest poza wszelką perspektywą koalicyjności w Polsce. Więc Morawiecki, rozumiejąc to, że PiS, e, który nie będzie miał e, możliwości na samodzielne rządzenie, Eee, nie będę, znajdzie, nie znajdzie nigdy koalicjanta. Rawiecki mówi: okej, okay, jeśli ja stanę na czele tej formacji, to moja zdolność koalicyjna jest dużo większa niż Jastrząs Katowicz. Ja będę mógł wchodzić w koalicję. W ten sposób wywiesza flagę koalicyjności wobec potencjalnych koalicjantów po wyborach 2027. Oczywiście, nie wiemy, jak, jak będą. Te, te, te wybory wyglądały, jak się skończą, kto wygra i tak dalej. I tego nie wiemy. Możemy tylko się domyślać, możemy zastanawiać. Natomiast wiemy jedno, że nawet gdyby PiS wygrał, to PiS Jarosława Kaczyński jest koalicyjny. A Mateusz Morawiecki chce pokazać, tak, ja będę, ponieważ ja rozmawiam z innymi. Ja jestem absolutnie akceptowalny jako koalicjant dla Kośniaka Kamysza, dla Ręcena, dla Bosaka, dla młodzieży z Konfederacji, a może nawet dla prawej strony Koalicji Obywatelskiej, chociaż to, co mówię, brzmi troszeczkę jako, jak herezja. No tak, to jest y, mało, że daleka przyszłość. Y, z drugiej strony ma pan rację, trochę jak fantasmagoria to brzmi, dlatego że ta niechęć do y, Prawa i Sprawiedliwości, bez względu na to, czy to jest Jarosława Kaczyńskiego, czy Morawieckiego, jednak y, w Koalicji Obywatelskiej jest duża, ale... Prezydent wypowiedział się na ten temat. Prezydent Nawrocki powiedział, że nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, znam ruchy na scenie, ale nie przeżywam ich specjalnie. Mam inne zdania, oświadczył Karol Nawrocki w wywiadzie dla Kanału Zero. I jeszcze prezydent powiedział, że... Yy, Moim zdaniem PiS się nie rozpada. Czytam to jako próbę pozyskania umiarkowanego centrowego elektoratu, zaznaczył Karol Nawrocki. No ale tu należy, nasuwa się jedno pytanie, dlatego że w tym momencie dwa rodzaje elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Jeden to ten twardy elektorat związany z Jarosławem Kaczyńskim i pewną wizją, no, zamachu Smoleńskiego, pewną wizją tych takich tradycyjnych nawiązań Jarosława Kaczyńskiego do Niemiec, do Unii Europejskiej z drugiej strony. Część nowocześniejsza, no właśnie, ta część nowocześniejsza to gdzie ona może ten elektorat, czyli Morawiecki znaleźć? Może zacznijmy od Karola Nawrowskiego. Karola Nawrocki jest bardzo młody polityk, tak bardzo niedoświadczony. Znaczymy, chciałbym w kategoriach doświadczenia, gdybym był przedszkolanką, to ja go lokuję na pozycji drugiej grupy, prawda? To są jeszcze maluchy, tak? To, jest, tak, jeszcze... tak zwany średniak, to się nazywa średniaki. No, no, no tak między maluchami a średniakami jeszcze śpią w czasie przerwy, jeszcze trzeba ich no, podstawiać i tak dalej. Karol Nawrowski jest bardzo młodym politykiem. On nie czyta jeszcze polityki tak precyzyjnie, tak dokładnie, jak, jak Stasi koledzy, jak Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i tak dalej. To są, pamiętajcie, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, to jest, to jest parna z polskiej polityki, przynajmniej w sensie percepowania tego, co się działo w Polsce kształtowania. I, I tego zaprzeczyć temu się nie da. Karol Nawrowski ma przed sobą lata, zobaczymy, jak sobie poradzi, czy przejdzie w drugą kadencję, czy nie. Kar Karol Nawrowski ma ambicje bycia liderem prawicy, e, no ale pamiętajmy, że nie będzie premierem, bo jego kadencja trwa jako prezydenta jeszcze przez 4 lata. Chociaż mamy teraz doświadczenia takie, że prezydenci są w stanie rezygnować ze swojego statusu i pozycji prezydenckiej na rzecz wzięcia udziału w bardziej mm, praktycznej polityce choćby Radec w Bułgarii, prawda? I to, Eee, mam Wiginię wyborów, w niedzielę wybory. Prezydent Radek zrezygnował z prezydentury po to, żeby zaangażować się w budowanie bloku politycznego i podczająć władzę jako premier. Ale to jest wyjątek, to jest wyjątek. Karol Nawrocki będzie prezydentem przez najbliższe 4 lata, tak myślę. I, I z tej pozycji będzie uczestniczył w polityce. To nie ma nic wspólnego z rządzeniem, nie ma nic wspólnego z układami koalicyjnymi pomiędzy na lewicy czy na prawicy. W związku z tym e, powiedziałbym, że nawet gdyby był tym liderem politycznym prawicy, to to z perspektywy rządu w Polsce nie ma żadnego znaczenia. Natomiast Jarosław Kaczyński z kolei jest człowiekiem starzejącym się. I cokolwiek byśmy nie mówili o jego wadze politycznej, wybitności w przeszłości i tak no dalej, to jest pan, który powoli dochodzi do osiemdziesiątki i traci swoją pozycję. I to doskonale dzisiaj, jak najświeższe notabene wyniki sondaży dzisiejsze to jest PiS 20%, prawda? 18 zjadze, tak 18 z ogonkiem, ta, ta, ta, Platforma. Ta partia, jest, ta, partia jest coraz słabsza, partia jest się rozpada, partia jest podzielona. Wszyscy to rozumieją. Myślę, że Jarosław Kaczyński także. Pomysł Przemysława Czanka jako premiera INSP był słaby, ten pan na początku już od pierwszego dnia wystąpił ze słynnym pasem Ozes Roze i to się do niego przylepiło i myślę, że będzie do końca życia miał to na folii wypisane Ozes Roze. Przepraszam za wulgarność tego pojęcia, tego tego określenia. to nie jest moje, tylko jego. Tylko cytat. No ale to, panie redaktorze, to weszło, to weszło już do słownika. Tym, no, no, no, tym to się bardzo wielu publicystów posługuje, mówiąc na przykład właśnie o OZE jako zjawisku i ekonomicznym, i zjawisku no, ale, społecznym. Ale to jest tylko dowód na to, jak Przemysław Czarnek wchodząc w politykę nie rozumiał tego, że każde, że każde słowo waży. To po fundamentalny błąd i ten błąd będzie, będzie obciążeniem do końca jego życia w polityce, e, oby jak najkrótszego. Tak? Dobrze, powiedział zapytań. pan o każdym słowie, które waży to teraz Jarosław Kaczyński, który no, dał się mm, wpuścić po prostu, no, nie sprawdził, nie zastanowił się, nie miał krzty wyobraźni, że jednak y, y, Peter Madziar y, nie upiek swojego psa w mikrofalówce. No to, no to jest dowód tylko na to, jak news yy, jest branią dość obusieczną, bo chciał oczywiście skompromitować yy, przeciwnika doktorów, tego sojusznika, a pokazał się jako, jako jednak człowiek, który yy, no, nie, nie, nie, nie domyślał do końca yy, co jest prawdą a co nie. Ale zostawmy to, bo to jest kwestia drugorzędna Dla mnie ważniejszą jest sprawą yy, ten, ten, ten, ta gra o przyszłość polskiej polityki, czyli o to, co się wydarzy w 2027 roku widzimy radykalny zjazd jeśli poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Potężne problemy tej partii, czego ja się spodziewałem i, i co obstawiałem od bardzo dawna. Uważam, że dojdzie do rozpadu na frakcje. Czy dojdzie do rozpadu partii, tego nie wiem, ale frakcje już istnieją. One są bardzo skłócone. Frakcja pragmatyczna, proekonomiczna, proeuropejska Morawieckiego ma większe szansę na to, żeby odegrać znaczenie w jakiejś polskiej polityce niż ta druga, odesrowe, tak jak ona z bo już nie maślarze. Natomiast z drugiej strony mamy rosnący wpływ Konfederacji, to jest ostatnich badań 13%, to jest niezwykle bardzo ryzykowne dla Polski poparcie, rosnące poparcie dla środowiska Yy, posła Browna i kultury z strony polskiej. No mamy poważną grę tak naprawdę w przyszłym roku, a kampania, przypomnę, zaczyna się od września przyszłego roku o to, czy Polska pójdzie w stronę proeuropejską, czy się odwróci od Europy. I dzisiaj do tych środowisk proeuropejskich zaliczam lewicę oczywiście, oczywiście obywatelską, to ludowe, yy. Resztki po Polsce 2050, a pewnie i środowiska, które się kreują i wytworzą po yy, tych wakacjach, i które zagrają potem tą demokratyczną Polskę. A z drugiej strony mamy ryzykowne dla Polski formacje, ale też niejednolite. Bo ja, ja znam tych ludzi, ja z nimi rozmawiam czasami, i z Mencenem, i z Bosakiem, i, i, i widzę z jednej strony próbę takiej profesjonalizacji polityki, pragmatyzacji politycznej. Z drugiej strony właśnie zachowania takie, jak choćby zachowanie przed, przed dwóch dni, kiedy on z posłów Berkowicz poszedł, wyszedł na wicesyjmową i pokazał flagę izraelską, ze skattyką. No to, to jest antypolityka. Tak? Że jeżeli, jeżeli na przykład taka kooperacja myśli o, o, o tym, żeby na poważnie wejść do polityki gdzieś odpowiedzialny za kraj w rządzie, to taki Berkowicz, pokazując tego typu flagę, oddala ich o kilometry od tej perspektywy, prawda? W związku z tym powiedziałbym tak, konkludując, dzisiejsza polska polityka jest daleka jeszcze od takiej formuły, która byłaby gotowa na rozgrywkę parlamentarną, a przede wszystkim wyborczą w 2027. Wszystko się może wydarzyć. Jakbyśmy szukali alternatyw, to mm, każda jest możliwa. Dobrze, to wobec tego przyjrzyjmy się rzeczy, która może rzutować w pewien sposób na obecną politykę, czyli e, sprawa kryptowalut. Nie udało się odrzucić weta prezydenckiego. No a wychodzi coraz więcej szczegółów dotyczącej tej firmy, która kryptowalutami się zaj, zajmuje. Dzisiaj no nie tak dawno e, minister Żurek mówił o ogromnych już stratach finansowych. E, rzeczywiście to już idzie w dziesiątki, a nawet w setki milionów Mówi się, że nawet że te tak zwane nieuczciwości, nazwijmy to, to już nawet może osiągać sumę miliarda złotych. Skąd upór po stronie prezydenta i kancelarii prezydenta i skąd upór po stronie Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie wprowadzić bezpieczników, bo jakiekolwiek bezpieczniki no, powodują to, że w pewnym momencie ci, którzy stracą, nie zapukają do nas, do tych, którzy nie zdecydowali się na inwestowanie yy, w takiej formie i nie zapukają do nas i powiedzą, ale my żądamy od państwa polskiego odszkodowań. Z jednej strony mamy chaos. Chaos myślowy przede wszystkim, dlatego, że myślę, że większość polityków prawej i w ogóle nie było, o co chodzi. Kryptowaluty to jest coś, co jest trudne do zrozumienia, trudne do pojęcia. Zresztą dzisiaj bodaj pan prezes Kaczyński wypowiedział się publicznie, że Kryptowaluty powinny być zakazane, bo to jest ściema, albo i tak dalej, i tak dalej. No, to już drugi ewiden... raz to mówi. To już drugi tak, raz to mówi publicznie. ewidentnie nie rozumie, o co chodzi, że kryptowaluty to jest rodzaj takiego wtórnego rynku na tości w Europie w świecie, i świecie. I on ma prawo... Wresztą, uwaga, to jest pan około 80. On ma prawo, tak jak nie posiada prawa jazdy, karty kredytowej, i paru pewnie innych atrybutów współczesności ma prawo tego nie rozumieć, prawda? Natomiast są tacy, co rozumieją i są tacy, co zarabiają albo tracą miliardy na kryptowalutach. To ostatnio czytałem, że synowie Donalda Trumpa na operacjach na kryptowalutach tracili miliardy, czyli nawet młodzież, nawet ci nie do końca, to jest tak, tak trudny dzisiaj element waloryzacji i podejmowania projektów inwestycyjnych, że nie każdy na tym wygrywa. Ale okej, okay. w Polsce bezwzględnie, i to jest poza wszelką wątpliwością, specjaliści od kryptowalut, a zwłaszcza tym tych bazach, jest to była związana e, politycznie z aktualnym układem władzy, mówię o prezydencie, a pewnie wcześniej z, z prawicą. Znaczy oni finansowali, to wiemy, tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Oni finansowali politykę prawicy i Dzisiaj z tego tytułu po prostu czerpią korzyści. A te korzyści polegają na tym, że ta sfera jest nieregulowana, nieobłożona kontrolą i tak dalej. E, natomiast y, myślę, że prędzej, czy później będzie z tego wielka afera, bo Polacy realnie No pieniądze. Notabene pan Kral bodaj, szef Zonda Krypto wczoraj poinformował o tym, że poprzedni właściciel tej firmy, największej polskiej e, giełdy kryptowalutowej e, prawdopodobnie nie tyle zaginął, to, to, to, to uciekł z Portfelem, który ma wartość prawie miliarda złotych, prawda? Tak, to, i uciek z rzeczą na... We, wezwał, we, wezwał pana Suszka, żeby, żeby wrócił, żeby się wypowiedział żeby ujawnił wręcz identyfikację tego konta, yy, które, które jest warto około 300 milionów dolarów. Mówię o tej, tej liczbie bitcoinów które są w depozycie pana Suszka. W związku z tym no, jest jakiś wielki chachmen, chaos, jakiś rodzaj oszustka za tym wielkiego, yy, które, które grozi Polsce, Polskiej Stabilności Finansowej, a także portfelom Polaków, no ale jest to chronione przez, przez prawicę, która przez lata brała pieniądze. No, yy, sam, sam fakt, że yy, Centrum olimpijskie Polskie ma, nosi, nazywa się Zonda Kryptoimienia Jana Pawła II jest dla mnie Absolutnym kuriozum, znaczy do głowy mi nie przyszło, że kiedykolwiek w przeszłości, że tak można nazwać centrum polskiego sportu olimpijskiego pod światłym przewodem pana w dzisiejszego tego. Ja takiej political fiction na koniec, bo jeżeli by się coś złego stało, rzeczywiście bardzo złego na tym rynku, to wiadomo, to już mówiłem, że być może te osoby, które stracą, przejdą do państwa polskiego, czyli tak naprawdę do nas wszystkich i zażądają odszkodowań, zażądają zwrotu pieniędzy, bo państw... nie, ale nie bez, bez tytułu żadnego bo nie ma przepisów, które by ich i gwarantowały im rekompensaty z W związku z tym, oni na tym tracą. Oni tracą na tym, że Karol Nawrocki y, y, betuje ustawy chroniące inwestorów, a większość y, jest, a nie jest w stanie na skutek mniejszości protestów, mniejszości czyli prawicy, obalić weto prezydenta A Także Nawrocki oraz prawica są winni tego, że ci ludzie zostali oszukani, bądź zostaną oszukani y, w trybie, na drodze operacji kryptowalutowych, które stracą pieniądze. Ale to może spowodować oh. takie zaburzenie yy, społeczne, że ta specjalna grupa, która powstała przy panu prezydencie do spraw mediów, może to wykorzystać i stworzyć cały system, który będzie mówił: Nie, nie, to wina Tuska, to wina obecnej władzy. Bo ale gdyby władza działała w sposób właściwy, do tego by nie doszło. Wie pan, yy, pewne rzeczy być może są i yy, to jest może zbyt daleko posunięte political fiction, ale. Może coś jest na rzeczy. Ludzie nie są aż takimi idiotami, żeby, żeby zakładać, że władza, która próbuje zapanować nad systemem operacji na kryptowalutach jest wetowana przez prezydenta, jest obciążona odpowiedzialnością za nie działanie systemu znaczy Takim idiotom być nie można. To mnie, pan, to mnie pan pocieszył i zostało nam dosłownie no, dwie minuty niecałe. E, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? E, czwórka sędziów no, nie jest w stanie wejść, na, wchodzi na teren, ale cóż z tego? To są nie sędziowie. Nie ma gabinetów, tak, tak. To... Nie orzeka. Ja nie wiem, no trudno mi to, że nie jestem cudownym gdybym miał moc, Jezusa Chrystusa, który na wprowadził do gabinetu i przenieszyłbym Bogdana Święczkowskiego do tego, żebym, żeby wprowadził ich w procedurę orzekania. No ale cóż, no Jezusem Chrystusem znaczy w naszym dzisiejszym świecie jest własny Donald Trump, to wiemy. Przedmiast tej roli pokazuje się w tej. No, może należy kierować pytania do niego, prawda? To on ma mocy sprawcze. My, dziennikarze, komentatorzy, takich boty nie mamy. Możemy tylko tłumaczyć, opowiadać, że w imię dobra publicznego sytuacja w Trybunale powinna być ogarnięta, używając słownictwa pana prezydenta, prezydenta Nawrockiego. I, I ci ludzie, którzy zostali legalnie wybrani porządnych procedurach, zgodnie z zasadami prawa, powinny być prowadzeni do orzekania. A jeśli nie, no to cóż, no chaos trwać będzie dalej. Ale natura ma z tego co wiemy, oczywiście e, cechy chaosu. Zapr Zanim prawdopodobnie powstały galaktyki, był chaos. W związku z tym, no wracamy Ach. do początków naszej historii, naszej, naszego wszechświata. Drogi redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję Bogusław Hrabota, publicysta Rzeczpospoli Rzeczpospolita Wydarzenia 24 i komentator, I komentator Polskiego Radia. Radia 24. Bardzo dziękuję. Tak, bo mnie paru. wyrzucili z toku FM i z innych poza RDC, ze względu na to, że tak często współpracuję z wami i jest mi niezmiernie miło, ponieważ Polskie Radio 24 rośnie dzisiaj teraz szybciej jako jedno z najważniejszych i najpoważniejszych Dziękujemy za te dobre słowa, drogi panie redaktorze i do usłyszenia, drogi komentatorze.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 reklamie. Autopromocja. Na rynek pracy narzeka wielu. Wielu też bez problemu odnajduje jego słabe punkty. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy w gronie europejskich prymusów z najniższą stopą bezrobocia. Czego możemy spodziewać się na rynku pracy? O tym porozmawiam z Tomaszem Szklarskim, ekspertem pracy BCC. Marek Klapa, zapraszam na saldo ekstra w sobotę o 12.30. Autopromocja.